Witam w czwartym odcinku. Spoilerów nie będzie. Na początek poleci kawałek jednego z bardziej rozpoznawalnych zespołów na indie rockowej scenie, czyli Arcade Fire. Będzie to piosenka z czwartego, niedawno wydanego albumu grupy, który nazywa się Reflektor. Był on dla mnie jedną z najbardziej oczekiwanych płyt tego roku, bo Arcade Fire jest jednym z tych zespołów, które nigdy mnie nie zawiodły. Pomimo ogromnego sukcesu, jaki ta grupa osiągnęła, wydaje mi się, że na wszystkich wydawnictwach udało jej się zachować unikatowy styl. Arcade Fire zawsze nagrywali albumy odważne, ambitne, pełne przeróżnych inspiracji. Podobnie jest też tym razem. Dostajemy od nich dość monumentalne pod względem długości dwupłytowe wydawnictwo. Tym razem jest nieco bardziej tanecznie, pewnie ze względu na to, że za produkcję albumu wziął się James Murphy, znany najbardziej ze swojego projektu LCD Sound System. Przyznam szczerze, że na początku Reflektor wydał mi się nieco rozlazły i przynudnawy, ale po kilku porządnych przesłuchaniach udało mi się do niego przekonać i teraz już lubię go w pełni. Poleci kawałek It's Never Over Hey Orpheus, który ma jeden z najbardziej chwytliwych riffów na całym albumie, a przy tym fajnie się rozwija i przez całą swoją długość wprowadza różne ciekawe nowe elementy. No to lecimy. Kate Fire, a teraz powiem o jednym z bardziej oczekiwanych przeze mnie w tym roku filmów, czyli Mad Jeffa Nicholsa. Polski tytuł filmu brzmi Uciekinier. Jeff Nichols jest reżyserem łącznie trzech filmów, napisał do nich również scenariusze. Są to kolejno Shotgun Stories z 2007 roku, Take Shelter z 2011 i teraz Mad. Moim zdaniem wszystkimi trzema udowodnił, że jest jednym z ciekawszych twórców młodego pokolenia ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie jego filmy rozgrywają się w Stanach Południowych i ukazują świat takich tradycyjnych, amerykańskich, indywidualistycznych wartości. Świat, w którym najważniejszą komórką społeczną jest samowystarczalna rodzina, gdzie ciągle w użyciu są takie pojęcia jak honor, a kradzież wydaje się być czasami gorszym przestępstwem niż morderstwo. Bohaterami rozgrywających się w tym świecie historii opowiadanych przez Nicholsa są oczywiście twardzi faceci zahartowani przez ciężką pracę i surowe wychowanie. W Uciekinierze Nichols opowiada historię już twardych, chociaż jeszcze nie do końca uformowanych, bo dopiero czternastoletnich chłopców, których los zetknął z ukrywającym się na rzecznej wyspie przestępcą, czyli tytułowym uciekinierem granym przez Matthew McConaheya. Za główne i najbardziej ewidentne inspiracje, którymi musiał kierować się Nichols podczas kręcenia uciekiniera trzeba by uznać te klasyczne amerykańskie narracje opowiadające o południu z perspektywy dzieci. Mam tutaj na myśli przede wszystkim książki Marka Twaina, do inspirowania się którymi Nichols sam się przyznaje zresztą, ale również na przykład Zabić Drozda, Harpera Lee. Ducha różnych wielkich amerykańskich powieści rozgrywających się na południu czuć było również w jego poprzednich filmach, zwłaszcza w Shotgun Stories, z tym, że tam raczej zamiast tego idyllicznego klimatu z Marka Twaina czuć było bardziej mrok i ciężar z znaku Faulknera, a może nawet Cormaka McCarthy'ego jeśli chodzi o charakter świata przedstawionego w Uciekinierze, to w pewnym sensie jest on syntezą dwóch poprzednich filmów Nicholsa. Z jednej strony bowiem zdaje się twardo stąpać po ziemi, tak jak Shotgun Stories. Nie pojawiają się tu żadne elementy fantastyczne, ale z drugiej strony pojawiają się tu pewne zabiegi, które były niezwykle charakterystyczne dla Take Shelter który to był przepracowaniem takiego klasycznego motywu kojarzonego najbardziej chyba z kinem Romana Polańskiego, z filmami takimi jak Wstręt, Lokator albo Dziecko Rozmery, gdzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ukazujące się na ekranie nieprawdopodobne wydarzenia są prawdą, czy tylko produktem chorej wyobraźni głównego bohatera, gdyż nie wiemy, czy kamera ukazuje świat w sposób obiektywny, czy subiektywny z jego perspektywy. W Uciekinierze te motywy nie są może aż tak wyraźne i istotne, to nie na nich opiera się główne napięcie całego filmu, ale jednak są obecne pod postacią chociażby historii opowiadanych przez Zbiega, który opisuje chłopcom przeróżne magiczne techniki, w tym przede wszystkim mówi, że posiada koszulę, która jest w stanie ochronić swojego właściciela, z jednej strony te opowieści są w filmie traktowane z przymrużeniem oka, ale z drugiej ostatecznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nie było w nich ziarnka prawdy i chociaż ten magiczny, nadnaturalny świat nie wkracza do filmu tak wyraźnie jak w Take Shelter, to jednak całość jest podszyta jakąś taką baśniową atmosferą. Południe Stanów Zjednoczonych, ukazane przez Nicholsa, jest już właściwie samo w sobie krainą nieco mityczną, Pozornie wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z opowieścią o idyllicznym miejscu, które obecnie znajduje się w stanie rozkładu. Takie ukazanie sprawy sugerowałoby, że to mityczne rajskie południe, w którym aby żyć szczęśliwie wystarczało mieć dwie sprawne ręce do pracy i wierzyć w wartości przodków, kiedyś rzeczywiście istniało. Nichols nie idzie na łatwiznę i nie potwierdza swoim filmem po raz kolejny tego mitu. Tworzy on obraz nieco bardziej skomplikowany. Zdaje się bowiem najpierw dekonstruować tą e, idylliczną wersję obrazu południa, aby dopiero po tym, jak ukazał ją jako nie do końca prawdziwą, ostatecznie się za nią opowiedzieć. Najpierw burzy związany z południem sentyment i ukazuje, że wiara w to, że ten rajski świat kiedyś rzeczywiście istniał, jest nieracjonalna by później, kiedy już nie ma żadnych właściwie logicznych przesłanek ku temu, jeszcze raz potwierdzić magię tego miejsca. Nichols zatem zdaje się mówić, że wierzy w magię południa, chociaż wie, że ta wiara nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Nie szuka poza sobą potwierdzenia dla mitu, nie stara się potwierdzić jego prawdziwości, ale nadal staje w jego obronie i jest to akt silnej woli, akt wiary, który właśnie nadaje uciekinierowi tak dużą siłę oddziaływania. Symbolem tego, o czym mówię, jest właśnie tytułowa postać uciekiniera, ale również na przykład ojca jednego z chłopców, którzy na pierwszy rzut oka są symbolami tych umierających wartości. Później okazuje się, że nie są do końca tacy, za jakich się podają, że są ludźmi znacznie słabszymi niż chcieliby uchodzić ale ostatecznie okazuje się jednak, że są w stanie dokonać właściwych, etycznych wyborów i nie jesteśmy pewni, czy aura, która na początku otaczała uciekiniera, była tylko efektem zmyślenia i była fikcyjna. Myślę sobie, że właśnie to odróżnia film Nicholsa od tego, jak taka sama historia zostałaby opowiedziana w czasach klasycznego Hollywoodu. Przywołuje ten okres kina właśnie dlatego, że filmowi Nicholsa jest chyba znacznie bliżej do stylu, formy i sposobu prowadzenia narracji kojarzonego z tamtym okresem niż do filmów kręconych obecnie. Uciekinier jest bowiem filmem, który przedkłada narrację i bohaterów ponad efektowność i spektakl. Historia prowadzona jest powoli, można by wręcz powiedzieć, że dostosowuje się do takiego klimatu, powolnego stylu życia, najczęściej kojarzonego z południem. Nie ma tutaj zbyt wielu sensacyjnych scen i co najważniejsze Nichols nie opiera napięcia filmu na suspensie. Zamiast tego wywołuje taką nieco duszną i przyciężką atmosferę wiszącego nad wszystkim fatalizmu. Takie przeczucie, że to wszystko musi się źle skończyć. Nie jest to jednak wrażenie aż tak silne, jakie wywoływało na przykład Shotgun Stories i ostatecznie Uciekinier wydaje mi się, że jest przede wszystkim filmem zabawnym, ciepłym, takim, który może obejrzeć cała rodzina. Młodzieży wychowanej na współczesnych filmach może wydać się nieco nudny, ale ze względu na to, że jest pozbawiony jakichś eksperymentów formalnych, będzie przynajmniej na pewno zrozumiały. Jedynym moim zarzutem wobec uciekiniera może być właściwie pozornie dość nieprzychylne podejście autora do kobiet. Jeśli ktoś ma problem ze zdystansowaniem się od tego typu kwestii, to Uciekinier może wydać mu się nieco zbyt krytyczny w stosunku do nich. Pomijając jednak tą kwestię, wydaje mi się, że Uciekinier to jest taka klasyczna hollywoodzka narracja w najlepszym współcześnie możliwym wydaniu. Film może nie jest jakiś specjalnie oryginalny, nowoczesny, ani efektowny, ale i tak wydaje mi się, że jest jedną z ciekawszych rzeczy, jakie oglądałem w tym roku. To by było tyle o nowym filmie Jeffa Nicholsa. Teraz poleci kawałek z albumu Ilp, wydanego przez Warp Records. Jest to album brytyjskiego producenta i piosenkarza Kwessa, który nagrywa już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz zmontował swój pełnoprawny, długogrający debiut. Jego muzyka w największym skrócie to taki nowoczesny, elektroniczny R&B pop, z tym, że w takiej nieco awangardowej wersji. Z jednej strony są tutaj bowiem chwytliwe, ładne melodie, Kves śpiewa cieplutkim głosikiem, ale z drugiej strony piosenki mają często dość nietypową strukturę. Melodie mają czasami skłonność do przechodzenia od chwytliwości w taką dziwność. Momentami ma się wrażenie, że kawałki wręcz rozpadają się na naszych oczach, aby po chwili znowu złożyć się w całość i nabrać sensu. Najbliżej temu wszystkiemu chyba do przedostatniego albumu Jamesa Blake'a, ale momentami miałem nawet wrażenie, że ten specyficzny, nieskrępowany regułami styl tworzenia kawałków Kwesa można skojarzyć też z twórczością Artura Russella. Jest to porównanie na pewno nieco na wyrost i generalnie nie zwariowałem jakoś na punkcie Ilp Kwesa. Podobał mi się ten album jednak na tyle, że na pewno będę nadal obserwował jego twórczość. Poleci kawałek o nazwie 36. She learned that Filmem, o którym powiem, będzie The Conjuring James'a Wana, czyli w polskiej wersji obecność. James Wan znany jest pewnie przede wszystkim jako twórca chyba największego horrorowego fenomenu po 2000 roku, czyli Piły. Wyreżyserował on pierwszą część cyklu, później produkował kilka następnych, aby ostatecznie odejść od serii i zacząć tworzyć swoje własne nowe projekty. Były to m.in. zaskakująco przyjemne moim zdaniem horrory Dead Silence i Insidious, czyli naznaczony w polskiej wersji. Zdecydowanie jednak największy sukces, zarówno jeśli chodzi o opinie widzów i krytyków, jak i o wyniki finansowe, osiągnęła tegoroczna obecność. I powiem od razu, że moim zdaniem sukces ten jest zasłużony. Film ten w największym skrócie opowiada o problemach rodziny, która przenosi się do nawiedzonego domu oraz o dwójce badaczy zjawisk paranormalnych, którzy próbują pomóc jej się z tych problemów wydobyć. Od razu rzuca się w oczy, że pomysł na fabułę nie jest zbyt oryginalny, ale nie powinno to stanowić żadnego zarzutu, bo oryginalność jest ostatnią rzeczą, po jaką starałaby się sięgać obecność. Tym, co stara się za to osiągnąć, tutaj James Wan, jest odświeżenie starych klisz, Nadanie im nowej energii i zmontowanie w taki sposób, żeby znów działały, to znaczy, żeby znowu były w stanie nas wystraszyć. ŁON poza tym nie tylko powiela niektóre schematy, ale niemalże co chwila nawiązuje bezpośrednio do konkretnych klasyków gatunku. Myślę, że można by swobodnie wyliczyć przynajmniej kilkanaście ewidentnych nawiązań do starszych horrorów. Jest nieco z klasyków z lat 70., czyli na przykład Egzorcysty, Widać inspiracje horrorami z Japonii, mamy nawet odniesienie do ptaków Hitchcocka. Najfajniejsze wydało mi się chyba dość ewidentne nawiązanie do mniej znanego, ale na pewno należącego do najstraszniejszych horrorów o nawiedzonych domach The Changeling. Jedno z ujęć jest podobno też żywcem przeniesione z kanonicznego dzieła tego podgatunku horrorów, czyli The Haunting z 1963 roku. Cały film jest przesycony tego typu smaczkami. Obecność z pewnością zatem jest jednym z horrorów samoświadomych, których ostatnio naprawdę nie brakuje, ale w przeciwieństwie na przykład do zeszłorocznego Cabin in the Woods nie stara się zburzyć tej horrorowej czwartej ściany, czyli... Nie przyznaje się do tego, że jest tylko zabawą i nie próbuje przenieść akcentu ze straszenia na śmieszenie. Każdy widz, który rozpozna umieszczone w obecności odniesienia, będzie wiedział, że twórcy mrugają do niego okiem, a naprawdę nie jest do tego potrzebna jakaś specjalistyczna, filmowa wiedza. Tylko, że odniesienia nie są umieszczone w obecności po to, aby się z nich trochę ponabijać, ale raczej, żeby uszczknąć chociaż część tkwiącego w nich potencjału do straszenia widza. Wydaje mi się, że w założeniach on, niezależnie od materiału źródłowego, z którego konstruował swój film, ciągle próbował stworzyć horror, który straszy. Film, który składa hołd klasykom gatunku, ale niekoniecznie próbuje je ośmieszać. Mówiąc najprościej, obecność to bardziej pastisz niż parodia. Jednak nie tylko same nawiązania sprawiły, że obecność zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jest ona filmem niezwykle efektownym, zarówno jeśli chodzi o stronę wizualną, jak i o sposób w jaki została wyreżyserowana. Akcja filmu rozgrywa się w latach 70-tych i styl zdjęć jest ewidentnie zainspirowany tamtą epoką. Mamy tutaj charakterystyczne filtry na obiektywie, zamiłowanie do zoomów. Oprócz tego w najdrobniejszych szczegółach dopieszczona jest charakteryzacja, a na ścieżce dźwiękowej pojawia się kilka popowych kawałków w klimacie z tamtych lat. Jednymi z najbardziej rozbrajających w całym filmie były dla mnie krótkie, pojawiające się w nieco luźniejszych momentach sekwencje wypełnione właśnie popową muzyką, które były żywiołowo zmontowane albo w całości nakręcone ze steadicamu. Te momenty po prostu eksplodowały energią, pokazywały, że one ma naprawdę talent do tego typu motywów i potrafi całkiem nieźle imitować styl Paula Thomas Andersona z czasów Boogie Nights, który to z kolei imituje do pewnego stopnia styl Martina Scorsese. Naprawdę szkoda, że tych fragmentów było tak niewiele. Prawdą jednak jest, że to nie one miały stanowić główną treść filmu, bo nie ich rolą było straszenie. Jeśli zaś chodzi o najbardziej istotne dla każdego horroru sceny, przy których widz powinien podskoczyć w fotelu, to moim zdaniem on poradził sobie z nimi z porównywalną wirtuozerią. Sceny tego typu są rozegrane naprawdę pomysłowo, napięcie w ich obrębie jest budowane bardzo sprytnie i pomimo tego, że często jesteśmy pewni co za chwilę się stanie, to jednak przynajmniej ja za każdym razem dawałem się nabrać. Dodać do tego trzeba, że niektóre ujęcia są czasami naprawdę bardzo awangardowe, jak na typowy film gatunkowy co może nie zbliża obecności do włoskich giallo, ale dodaje mu jeszcze nieco smaku. Tym jednak, co moim zdaniem czyni z dzieła na film naprawdę rewelacyjny, jest sposób w jaki jego napięcie i tempo wzrastają wraz ze zbliżaniem się do końcówki. Przez ostatnie pół godziny jesteśmy wręcz bombardowani kolejnymi wydarzeniami i nie mamy nawet chwili wytchnienia. Pod koniec miałem wrażenie, jakby ten film niemalże na mnie krzyczał. Żaden z pomysłów łona rozpatrywany osobno nie jest może jakiś przesadnie innowacyjny ani genialny, ale atakuje on nas nimi w takim natężeniu, że obecność, przynajmniej mnie, wydała się jakąś eksplozją horrorowej energii. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką o obecności można powiedzieć, to to, że jest ona filmem nudnym. Było jednak w filmie Łona kilka rzeczy, które nieco psuły mi przyjemność z seansu. Po pierwsze, nie za bardzo lubię tą jego fascynację różnymi lalkami. Wprowadza on je do niemalże każdego swojego filmu i mam wrażenie, że jest on święcie przekonany o ich straszności, a moim zdaniem są one zaprojektowane beznadziejnie słabo. Poza tym chyba szkoda jednak, że obecność nie wprowadza absolutnie niczego nowego do ikonografii horrorów. Chciałoby się też pewnie, żeby bohaterowie nie byli aż tak drętwi. Myślę jednak, że wszystkie minusy tego filmu są w czasie seansu zagłuszone przez kanonadę kolejnych rewelacyjnie nakręconych scen, Pomimo całej swojej samoświadomości obecność nie jest dziełem jakoś przesadnie inteligentnym, ale wydaje mi się, że jeśli szukamy horroru, który ma nam dostarczyć rozrywki, to naprawdę trudno o lepszą pozycję. Moim zdaniem Łon jest reżyserem bardzo utalentowanym, a co najważniejsze widać, że jest pasjonatem. Tworząc każdy kolejny film idzie konsekwentnie tą samą drogą i widać, że za każdym razem zdobywa coraz większe wyczucie i coraz swobodniej porusza się w niszy, którą dla siebie wybrał. Jest on moim zdaniem obecnie chyba najciekawszym twórcą mainstreamowych amerykańskich horrorów i chyba jedynym, w którego filmach można odnaleźć echa twórczości takich reżyserów jak Stuart Gordon albo wczesny Sam Raimi. Trudno mi powiedzieć, czy obecność spodoba się wszystkim, a tym bardziej czy kogokolwiek przestraszy, myślę jednak, że fanom gatunku dostarczy dwóch godzin dobrej zabawy. Na koniec poleci kawałek kolejnej oprócz Arcade Fire dużej indie rockowej firmy, która w ostatnim czasie wydała swój album, czyli Of Montreal. Płyta nazywa się Lousy with Sylvian Bryar. Przyznam szczerze, że nie jestem wielkim specjalistą od ich twórczości, ale ten ich ostatni album wkręcił mi się strasznie mocno i nie potrafię się od niego oderwać. Kawałki są totalnie chwytliwe w takim Beatles'owym stylu. Mamy tutaj niemalże strzał za strzałem, kolejne hity. Niektórych refrenów naprawdę nie da się pozbyć z głowy. Jest tu też dużo fajnie napisanych tekstów. Myślę, że wszystko będzie jasne za chwilę. Poleci kawałek She Ain't Speaking Now. your bed Watching the pillowcase soaking with sweat around your head I can't repel the sneaky fill of morbidity that's disfiguring the surf of your face Oh the organism's been days Girl with the flu, I hear the death room, she ain't feeling.